Zorro, bo ja bym tak chciał przemielić taki jeden temat. Ale wie pan, tak konkretnie. Na bogato. Jedziemy z tym koksem. Kiedy urodził się jego dziadek, podobnież kwiaty śpiewały, a mały wróbelek usiadł na y, y, przykołysce przy tego jego dziadka. Kiedy urodził się jego ojciec, również Świat był, świat doznał bardzo wielu cudów. Ojcu zresztą zawdzięczamy między innymi wynalezienie hamburgera. Kiedy urodził się z kolei on, no tutaj nie wiem, czy wydarzyło się coś specjalnego tak naprawdę. Natomiast jego życia, w szczególności ostatnie doniesienia medialne o tym wielkim człowieku, szanownym przywódcy, pojawiają się non stop. Zrobimy, ponieważ obiecałem co prawda tydzień temu, że będziemy rozmawiać o Chinach, ale sytuacja wymaga, żeby porozmawiać jednak o innym kraju Dalekiego Wschodu, mianowicie o Korei Północnej w kontekście jej geopolityki i w kontekście ostatnich, przy ostatnich doniesień na temat, czy szanowny przywódca Zong-un w moim osobistym odczuciu kanalia klasy światowej czy nie, czy też już jednak nie czy też może jest w stanie wegetatywnym także dzisiaj porozmawiamy sobie o koreańskiej republice ludowo demokratycznej pamiętam złote myśli kimirsena w kilku tomach sprzedawane w cenie makulatury jeden tom za złotówkę w pięknej twardej oprawie doskonały obciążnik na biurko, a także wypełniacz przestrzeni zabiórkowej, bo bardzo ładnie oprawione i sprawiające takie no profesjonalne wrażenie. Czyli można było postawić na półce. Te ładnie oprawione tomy razem z innymi, na, na przykład tomami różnych kodeksów karnych i, i cywilnych i, i podstępowania i tak dalej, orzecznictwa już można było udawać, że jest się wziętym adwokatem. No, i to, i to w ładnie urządzonym biurze, prawda? jak się ma taką kolekcję literatury, no to w takich oprawach, no to. Ale to jest... chyba do momentu, aż ktoś tytułu nie przeczytał, tak? No ale to z daleka nie widać. Odsiągka była mała, ale widać, że złocona. No. Więc, więc te złote myśli, Kimi już cena pamiętam. I niektórzy moi koledzy nabyli to w cenie złomu. I chyba do dzisiaj to przechowują. Więc to takie no dalekie, bardzo dalekie z dzieciństwa wspomnienie. Następne pokolenie już zostało zdołało na koreańskich hamburgerach wyrosnąć no i efekty widać tak czyli zaawansowana nadwaga, choroba wieńcowa dwie paczki papierosów dziennie no no i inne nawyki, że tak powiem władze centralnej Znaleźć. powodują liczne schorzenia zawodowe, tak ze schizofrenią na czele. Pytanie, czy młody, cóż jest to to już niby średnie pokolenie, no ale takie nadal młode średnie pokolenie. Przywódca <gry> kraju z Kansenu za drutem kolczastym w Korei zniknął i, i jest żywy czy umarły. Sądząc z propagandy komunistycznej i tych wspomnień z czasów stalinowskich, bo ta duża część jego, jego kultu właśnie z tej epoki się wywodzi. No, no, jak zacytowałeś przed chwilą, że no po prostu odziedziczona z dobrodziejstwem inwentarza po tatusiu. Mhm. Więc to linia, linia dziedziczenia jest całkiem prosta. Wiadomo, że wszyscy przywódcy partii i narodu nie będą przeciwni, aby po umiłowanym przywódcy schedę przyjęła jego najbliższa rodzina, bo oni są najbliżej tej, że tak powiem, prawdy objawionej komunizmu jak ma być. No i tu nawet media już dawno wyznaczyły następcę w postaci jego siostry, która nie tylko wygląda, ale przede wszystkim działa w sposób stricte stalinowski. To widać po obliczu. Koreańczycy chyba się po cichu modlą, żeby jednak przywódca okazał się żywy z tych dziwnych perturbacji, z jego zniknięciem. Bo jeżeli przyjdzie jego siostra, no to będą mieli przechlapane. Mhm. Jeszcze bardziej niż obecnie. To brzmi z daleka, no tak jakoś bardzo dziwnie, cerkowo i śmiesznie. No ale mi od razu przypomina się znany serial z ustępującym z umiłowanym przywódcą Niemieckiej Republiki Demokratycznej Erychem Honeckerem, który... Z, ustąpił i zaraz był następca taki na krótko, a potem zaraz był mur berliński, runął i był festiwal wolności w naszej okolicy, dlatego no, że Rosjanie wcześniej się dogadali z biurem politycznym ustępującym Komunistycznej partii Niemiec. O, o, w nowym etapie, no, że Rosjanie się wycofują, że tam ich wojska na razie stacjonują, ale nie będą ingerowały w te procesy tak zwane demokratyczne, że ta opozycja demokratyczna, znowu w cudzysłowie, przejmie władzę, i wszystko będzie posprzątane, a za kilka lat, od pięciu do dziesięciu, wiadomo, że Moskwa zgodziła się co do zasady na zjednoczenie Niemiec i ten proces przez Kola ze swoją asystentką Angelą Merkel u boku, to wspominam nie bez kozery, bo przecież Angela rządzi teraz w Europie, został rozpoczęty, przeprowadzony i doprowadzony do skutecznego finału. No i my jesteśmy jakby dzieckiem, ta nowy, nowa postać Polski tego układu, bo chociaż Solidarność była odrobinę wcześniej, stanowiła historycznie rzecz biorąc, Wstęp do tych wszystkich działań, umożliwiający te zmiany polityczne w NRD. Ale, jak z drugiej strony celnie wskazują historycy światowi, upadek muru berlińskiego stanowił w sensie polityki europejskiej dominantę. I późniejszy, jesienią, bo mamy te, mamy te zwycięstwo strajkowe z czerwca, z lipca, 1989 roku. Upadek muru berlińskiego z listopada 89 był wydarzeniem epokowym, ważniejszym w tym sensie, że on ten proces zjednoczenia Europy w tak zwanej demokracji umożliwił. A to umożliwienie to oznaczało po prostu zjednoczenie Niemiec, no bo ta, ta mniejsza część Niemiec należała, była okupowana bez przerwy przez wojska Sowietów tam stacjonujące i po zjednoczeniu one nadal tam jeszcze przebywały przez miesiące, prawda? Dopó dopiero się wycofały w następstwie tego całego procesu. Więc podobną rzecz obecnie być może rozważamy na Dalekim Wschodzie, bo Korea Północna i Południowa to jest replika tego samego schematu. Gdzie etnicznie, kulturowo, językowo, historycznie kraj został sztucznie w efekcie wojny odbywającej się tuż po II wojnie światowej, w następstwie II wojny światowej, w kontynuacji tej wojny, ten kraj został podzielony na dwie strefy okupacyjne i amerykańską i chińską nie radziecką, chińską chociaż Związek Radziecki był tam aktywny i brał udział w tych działaniach wojennych ale marginalnie i do dzisiaj wspiera Koreę Północną ale tylko w sposób ukryty natomiast wiodąca skrzypca oczywiście prowadzi Pekin no i jak tylko się pojawiły pytania a co z naszym umuniowanym przywódcą to do Pjongjangu przybyła delegacja wraców z Pekinu, od polityki, od chirurgii, od psychologii, no i od działań strategicznych, wojskowych. I sprawdzić, co się dzieje z umiewanym przywódcą, udzielić mu pomocy, tak, a przede wszystkim zorientować, o co tu chodzi, co się naprawdę dzieje. Więc Chińczycy... Przez ostatnie miesiące, kilkanaście najważniejszych miesięcy, kiedy ta eskalacja rakietowa z Pjongjangu była prowadzona ze Stanami Zjednoczonymi, we wszystkich ważnych momentach występowali w roli głównej albo jako wizytatorzy zaproszeni do Pjongjangu, albo odwrotnie w tych kluczowych momentach negocjacji z Trumpem przywódca Korei Północnej młody Kim Jong-un swoim pociągiem pancernym w sposób tajny, no ale wywiad go zawsze tam potrafił sfotografować i jechał na konsultacje do Pekinu. Więc Pekin tak czy inaczej jest tym Liderem wiodącym, który te wszystkie przemiany nadzoruje. On ma główne interesy w tym regionie, on tutaj tego pilnuje, on stanowi największego partnera handlowego, wojskowego i w każdym sensie jest dominantą e, tej sytuacji geopolitycznej. Czyli o co chodzi? No jeżeli chodzi o podział Korei na dwa organizmy, ewentualny proces zjednoczenia, to Korea Północna jest at kartą atutową Chin, bo Chiny mogą się na to zgodzić albo nie, ale cokolwiek by nie zrobiły, będzie miało najważniejsze znaczenie w tym całym procesie. Jeżeli się na, te, na to zjednoczenie, jakkolwiek by ono nie miało przebiegać, zgodzą, no to ten proces przebiegnie, a jeżeli się nie zgodzą, to jest on z góry skazany na niepowodzenie. I tyle. Czyli Chińczycy tam rządzą. To samo miało miejsce kilkadziesiąt lat temu, 30 ponad, w naszym zakątku Europy, czyli w Warszawie i w Berlinie, gdzie Moskwa zdecydowała się wycofać z tego regionu świadomie i umożliwić ponowne zjednoczenie Niemiec i w rezultacie unifikację tego regionu w ramach Unii Europejskiej. Czy to nastąpi? Znowu powtarzam, na Dalekim Wschodzie, nie wiadomo, istnieją spekulacje szerokie również. W naszej blogosferze bardzo wyrafinowanych ludzi, których ostatnio tam sobie poczytałem, no, dobrze kombinują. No, że to jest rozgrywka. Czy deal Tajwan za Koreę Północną się powiedzie, czy nie? No, bo Chińczycy chcą w końcu po wielu dekadach zjednoczyć się, dokonać tego cudu. To mają w planie strategicznym zapisane unifikację całego narodu chińskiego pod jednym dachem, jak oni to nazywają, czyli powrót Tajwanu do macierzy. No ale coś za coś. Jak Tajwan przy, do siebie przygarnął, no to wtedy być może zadrę w postaci wrzodu na półwyspie koreańskim. Odstąpią. Pytanie, czy to teraz nastąpi, no, negocjacje trwają, wyraźnie doszły do gorącego punktu, bo w ramach tych pertraktacji rakietowych główny przywódca nagle zaniemógł i zniknął. I nie wiadomo, czy żyje, czy nie. Wiadomości są sprzeczne. Mm -hmm. no, wiadomości mówią tak, że szanowny przywódca Kim Jong-un yy, szedł, nagle złapał się za serce, upadł. Został przetransportowany do jednej ze swoich willi. Tam natychmiast zajęli się nim lekarze, ale lekarzowi przeprowadzającemu zabieg ręce podobno tak drżały, że nie był w stanie wykonać procedury poprawnie. Więc ogromne współczucia dla tego lekarza, jeżeli zabił Kim jong i ogromne współczucia dla jego rodziny, bo biorąc pod uwagę, jak działa północnokoreański system więziennictwa, to podlega pod paragraf zdrady stanu i jest karane obozem koncentracyjnym do trzeciego pokolenia. A warunki w obozach koncentracyjnych koreańskich są takie, że chyba lepiej dla tej rodziny by było, żeby po prostu sami sobie strzelili w głowę albo wzięli tabletki. I mówię to z pełną stanowczością, ponieważ czytałem swego czasu opinie i, i, i wspomnienia ludzi, których z tym obozów udało się uciec. To jest zwyczajne piekło na ziemi. Pojawiło się w internecie oczywiście zdjęcie Kim Jong-una leżącego. Plotki mówią, znaczy tak, plotki są różne. Na samym początku mieliśmy informację, że prawdopodobnie nie żyje co już w przeszłości, w wypadku Korei, pojawiało się e, informacje o śmierci naukochańszych przywódców, e, pojawiały się z kilkudniowym opóźnieniem. No, według formalnej linii partyjnej to e, rodzina Kimów jest e, bogami, więc każdy z członków tej rodziny e, poprzednich, czyli Kim Il-sen, Kim Jong-il, e, oni są wiecznie żywi, e, łącznie tak samo jak ich Ide, Juche i polityka song -un. Co można, co można tak naprawdę zobaczyć w panteonie Korei Północnej, ponieważ Kim Il-sen nadal jest przeprezydentem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, a Kim Jong-il nosi zaszczytny tytuł kochanego wodza. No, Kim Jong-un, dlatego właśnie o nim mówimy jako ukochanym przywódcy, szanowny, szacownym przywódcy, ponieważ poza tytułem marszałka, on nosi tytuł szanownego przywódcy. Podejrzewam, że jak już umrze, no to zacznie powoli w tym kraju brakować tytulatury. W szczególności dla osobnika, który jak tutaj Zoro wspomniał, palił dwie paczki papierosów dziennie. Kilka lat wcześniej miał jakieś problemy zdrowotne, przez co przez pewien czas pojawiał się o lasce. I który od roku 2015 przytył około 30 kg, co widać wybitnie po jego posturze. No, niezdrowy tryb życia, nadużywanie alkoholu, wszelkiej maści rozwiązłość na pewno nie sprzyja zdrowiu sercowemu, więc możliwe, że mój kochańszy przywódca miał zwyczajny zawał. Natomiast co tak naprawdę mu dolega, nie wiemy. Doniesienia przekazywane od wywiadu południowo-koreańskiego mówią, że przywódca Korei Północnej żyje. Wcześniej mieliśmy informacje na temat właśnie stanu wegetatywnego, na temat potencjalnej możliwej śmierci, więc na ten moment jesteśmy trzymani w ciemności. Oczywiście ze stron ambasad czy ze stron oficjalnych serwisów koreańskich nic się na ten moment nie dowiemy. Dojście informacyjne jest praktycznie żadne. Tak naprawdę o tym, że coś się dzieje, wiemy z dwóch powodów. Po pierwsze właśnie, znaczy po drugie, delegacja chińska, która pojawiła się właśnie w, w Chinach i tutaj jeden z lekarzy który przekazał właśnie informacje o niepokojącym stanie młodego Kima. Pierwsza rzecz natomiast, która, się, która tak naprawdę pokazała nam, że coś jest nie tak, no to, to była nieobecność najukochańszego przywódcy na uroczystości, na corocznej uroczystości, jeżeli dobrze kojarzę, urodziny jego dziadka to były. W związku z czym urodziny, albo ojca, nie, jest, nie, nie pamiętam już, którego jest z jego wielkich poprzedników. Więc jest to, zwyczajowe, jest to zwyczajowe, że bóstwo wcielone pojawia się na uroczystości urodzin. Innego bóstwa wcielonego no tym razem się nie pojawił, co zostało oczywiście przez obserwatorów życia politycznego Korei Północnej zauważone. No i stało się serią oczywiście domniemywań. Zora odniósł się tutaj również do, do tematu, do wątku, iż Korea Południowa jest tak naprawdę jednym z tych elementów wielkiej, ge... przepraszam, Korea Północna jest jej elementem geopolityki. Chciałbym tutaj z tego miejsca bardzo polecić analizy pana Krzysztofa Wojczala, naszego kolegi, z którym współpracujemy, geopolityka. No i tutaj właśnie pojawia się bardzo, bardzo poważna teoria, ponieważ Chińczycy posiadają, czy mają wpływy na Korei Północnej, w Korei Południowej wpływy z kolei posiadają Amerykanie, w sytuacjach różnego rodzaju spięć, no to mamy do czynienia może nie tyle z wymianą artyleryjską, czy z wymianą ognia, co z głównie z prężeniem mózgu. Natomiast ostatnimi czasy to prężenie mózgu zaczęło nabierać trochę bardziej gorącego, gorącego charakteru. W momencie, kiedy Korea Północna stworzyła już swój program atomowy, no to, to był punkt pierwszy, testy, testy, atom, testy atomowe na terenie Korei Północnej, Następnie trwały prace nad rakietami balistycznymi, i tutaj rakiety, co rusz przelatujące przez wody terytorialne Japonii, czy nawet nad Japonią, powodowały bardzo ostre reakcje japońskie. Nie dziwię się im zupełnie. Mieliśmy kilka lat temu do czynienia z wymianą ognia na jednej z wysepek. Te, te, te, te, te, Wracając jeszcze do tematu rakiet, to rakiety Hwang song 15 są podobnież zdolne do uderzenia gdziekolwiek na terytorium Stanów Zjednoczonych. Natomiast kilka lat temu mieliśmy do czynienia z sytuacją wręcz ostrzału artyleryjskiego Korei Północnej na jedną ze spornych, ze spornych wysepek. Co było obserwowane przez świat tak naprawdę no, z przerażeniem. Ponieważ świat cały czas, obserwując sytuację w obydwu Koreach, ponieważ one formalnie nie mają paktu pokojowego, one formalnie trwają w stanie tak jakby, zawieszenia wojny z 38 równoleżnikiem, który no, powiedzmy wyznaczył tą granicę pomiędzy Koreami. Obydwa kraje mają w, swoich, w swoich, swoich deklaracjach politycznych, oczywiście za podstawę zjednoczenie kraju. Natomiast pod względem dla przykładu stanu życia, umieralności, PKB per capita, PKB sposobu życia, stylu życia, prowadzenia gospodarki, etc., etc., to wydaje się, że jedyną rzeczą, która łączy obydwo kraje, jest Sekwondo. No ale tu znowu się narzuca ten e, europejski odpowiednik bardzo bliski we wszystkich najistotniejszych wymiarach Niemieckiej Republiki Federalnej i NRD. Ta historia już zapomniana, no, ale tak bardzo aktualna, bo RFN było zawsze gospodarką eksportową, bardzo prężną, większą od NRD zdecydowanie z otwartym społeczeństwem, demokracją i tak No i to samo jest w Korei Południowej. To jest lider światowy eksportowy w Azji Wschodniej, konkurujący skutecznie m.in. z Japonią w dziedzinie high-tech. I wchodzącym bez żadnej żenady na wszystkie rynki światowe, włącznie z polskim, ze swoimi produktami typu Hyundai. Na przykład pralki Hyundai są bardzo dobre. Ja nie mówię o samochodach, o pralkach na przykład. Taki, e, taki przykład. Albo Samsung, lodówki. Też są bardzo sprawne i oszczędne i niedrogie. Nie, nie, no, nie zakładam, Boże. Bo nikt mnie tutaj do tego nie zachęca, tylko porównuje technologię i sposób wykonawstwa. Techniczne produkty z Korei Południowej są bardzo zaawansowane, są niedrogie, są, podbijają rynki światowe i w sensie niższej produktowej Korea Południowa konkuruje na rynkach światowych właśnie z Republiką Federalną Niemiec bardzo istotne spostrzeżenie. Są gospodarką stricte eksportową, bardzo dobrze zarządzaną, z demokracją, no i de facto e, obydwa kraje są pod okupacją wojsk Stanów Zjednoczonych do dzi dzisiejszego dnia. Ich konkurenci są krajem mniejszym, zmilitaryzowanym i zideologizowanym, zarządzanym przez komunistów żelazną pięścią. To miało miejsce w NRD. I to ma miejsce w Korei Północnej, w tym skansenie zamkniętym drutem kolczastym, gdzie podstawowa służba wojskowa trwa 7 lat bodajże. No, a jak jej nie odbędziesz, to masz przechlapany i w ogóle jesteś bezrobotny z definicji. Bo jesteś wyrzutkiem społecznym. No i trzeba służyć idei komunizmu i Korea Północna nie zboczy z tego kierunku absolutnie ani o krok. A tuż za nią stoją nasi wierni sojusznicy, między innymi wielkie Chiny. No, czyli mamy kalkę z tej sytuacji, która istniała w Osbloku, kiedy za NRD i Honeckerem stał niezwyciężony Związek Radziecki i wszyscy inni sojusznicy z wojskami sojuszniczymi pod dowództwem generała Jaruzelskiego, na przykład gotowego w każdej chwili wkroczyć, nie? Tak to co zrobił w Czechosłowacji. No, więc sytuacja jest dużo bardziej niż podobna, bo ona jest bliźniaczą kalką tego, co przeżywaliśmy kilkadziesiąt lat temu. No i wcale, jak się to wspomni, nie jest do śmiechu, bo to jest sytuacja poważna. Czy ona się odbędzie według tego samego scenariusza? Jestem dobrej myśli, że właśnie w tę stronę to zmierza. Ale chyba nie bez jakichś poważniejszych zawirowań, dlatego że licytacja jest... Dzisiaj dotyczy nie cofającego się imperium Sowietów, które miało potężne kłopoty gospodarcze w latach 90. i nosłaniało się na własnych nogach tak, pod swoim ciężarem, a Chiny są jakby we, w, na innym etapie rozwoju, są w, w trakcie w, wielkiej ofensywy na wszystkich frontach gospodarczych. Czy społecznym, politycznym, wojskowym. No i namalowali swój plan no już niemalże dominacji świata. Oni jeszcze tego wprost nie mówią, no, ale chcą rywalizować o prymat światowy już w roku 2050. No czyli co? No czyli chcą zdjąć pozycję hegemona dotychczasowego, czyli niekwestionowanego lidera Stanów Zjednoczonych i zastąpić na tym podium ich z numerem jeden. No i ta rozgrywka jakby na tym etapie, tutaj się rozjeżdżają te scenariusze, bo, no bo Chiny nie są imperium cofającym się, przeciwnie są, znajdują się w fazie, że tak powiem, e, ataku. No i pytanie, czy ta sprawa Korei Północnej w związku z tym może się rozegrać wedle tego scenariusza niemieckiego. Nie znam na razie odpowiedzi. Ja chciałbym natomiast odnieść się tutaj do pewnej rzeczy historycznej, ponieważ tak, o wojnie, wojnie koreańskiej tak naprawdę, czyli pierwszym konflikcie świata kapitalistycznego i komunistycznego po II wojnie światowej, pierwszym gorącym konflikcie, no to myślę, że wszyscy zainteresowani historią czy geopolityką przynajmniej nieco wiedzą. A jeżeli nie byli zainteresowani, to przynajmniej na pewno oglądali stary, dobry amerykański serial Marsz. Natomiast co jest ciekawe, do lat 70. Korea Północna, jej gospodarka, która była tutaj bardzo, bardzo wspomagana przez Związek Radziecki i przez Chiny, miała ogromną przewagę nad gospodarką Korei Południowej. Owszem, oba kraje w trakcie wojny koreańskiej zostały dosyć, dosyć mocno zaorane przez bombardowania i przez artylerię i przez działania wojskowe. Natomiast Korea Północna, no oczywiście tutaj na standardową sowiecką modłę rozwinęła swoją gospodarkę, sektor ciężki, sektor przemysłowy. Lata 70. ogólnie w percepcji światowej, czyli te lata powiedzmy początkowego Breżniewa, to, przepraszam, średniego Breżniewa, to były lata przecież ogromnej dominacji Związku Radzieckiego, tak? Idea socjalizmu wydawała się, że będzie rządzić światem. Coraz to nowe republiki przechodziły w Afryce na stronę socjalistyczną. Trwały różnego rodzaju spory w Ameryce Południowej, Środkowej i na, i w na dalekiej Azji, na, na przykład w Indonezji. Trwały w roku 68 ogromne zamieszki dla przykładu studentów w Paryżu. tak? W roku 68 mieliśmy również do czynienia z brutalnie stłumioną czeską rewolucją 68, tak? Z próbą wprowadzenia socjalizmu o ludzkiej twarzy. Ta interwencja wojsk Układu Warszawskiego została oceniona przez, przez wojskowych z, z Paktu Północnoatlantyckiego jako niemożliwą do po prostu do obronienia, niemożliwą do przewidzenia, wręcz jako po prostu podręcznikową operację tego typu. I w takiej sytuacji, i w takiej sytuacji w Korei Południowej do, następuje przewrót wojskowy, tak? No następuje on trochę wcześniej, bo w roku 1931. Jest to przewrót generała Park Chung-hee. I pan generał wprowadza rządy twardej ręki. Przez 18 lat wyznacza on kierunek rozwoju kraju. No, można powiedzieć, że nie mieliśmy już tutaj do czynienia z demokracją, tylko raczej z systemem opartym na autorytecie, czyli autorytatywnym którym pan generał wyznaczył tak naprawdę cztery zasady sukcesu rewolucji. Oparcie na jasnych i mocnych podstawach ideologicznych, dostosowanie reform do warunków lokalnych, nagrodą za wytrwałość musi być sukces, dlatego musi on mieć nadany najwyższy priorytet, a rewolucja musi być oparta na sukcesie gospodarczym. Polityka zagraniczna ma tu stanowić wsparcie. Te cztery zasady sukcesu rewolucji, przypominam, że one odnoszą się do Korei Południowej. Co zaczęto zatem robić? Korea Południowa zaczę... dokon... zrobiła czegoś takiego, co nazywa się po prostu systemem kapitalizmu kontrolowanego, to znaczy wyznaczano i planowanego. Wyznaczano plany do zrealizowania dla poszczególnych sektorów gospodarczych. Te sektory, które zrealizowały plany, dla przykład sprzedawały swoją produkcję po części za granicę, przez co uzyskiwano dewizy, dzięki którym można było zasponsorować rozwój następnej gałęzi. Najważniejsze tak naprawdę decyzje podjęte przez pana generała Parka to nacjonalizacja banków komercyjnych w celu finansowania rodzimej gospodarki, centralne planowanie rozwoju oraz dążenie do wytworzenia własnej narodowej gospodarki, a nie realizowania potrzeb Koreańczyków przez kapitał obcy. E, jasne. W wypadku Korei, może, Południowej, możemy rzeczywiście powiedzieć, że mieliśmy tutaj do czynienia z systemem niedemokratycznym, e, niewolnorynkowym, e, no i zdecydowanie takim, który w naszej, w naszej szerokości geograficznej mógłby się nie przyjąć, ponieważ jednak te nacje dalekiego wschodu są o wiele bardziej znane z zachowania dyscypliny i strzymania się w pewien sposób kultu autorytetu, czy kultu jednostki nawet. No, tego typu zamordystyczne działania, owszem, spowodowały, że w 1979 roku generał Park został zamordowany, ale stały się przyczyną sukcesu gospodarczego, tym fundamentem sukcesu gospodarczego Korei Południowej, która zaczęła wyprzedzać swojego północnego przeciwnika. No, Korea nie, nie poszła przecież ścieżką absolutnie indywidualną, tylko powieliła wcześniejszą drogę Japonii także z centralnymi planami e, i z gospodarką eksportową. Odrobinę później powielili ten model sukcesu gospodarczego w sposób niemalże no taki kopiarski, no, skopiowali ten model. E, no, ja nie mówię, że go ukradli, no, po prostu naśladowali go skutecznie i przeprowadzili na własną modłę, ale on jest bliźniaczo podobny. W podobnych uwarunkowaniach. E, tutaj mówię szczególnie o pilotach tego całego przedsięwzięcia, czyli zewnętrznym nadzorze Stanów Zjednoczonych, które mają interesy swoje w obydwu, decydujące interesy w obydwu krajach. Ja nie mówię te, te, o interesach gospodarczych, ale o interesach militarnych. I to widać w tych traktatach obronnych z obydwoma krajami, które między sobą rywalizują bardzo ostro i mają liczne tam resentymenty z, z II wojny światowej, na przykład do dzisiaj żywe. To z daleka jest dziwne, bo to są podobne bliźniacze kultury, kiedy te narody się szczerze nienawidzą i ze sobą rywalizują, produkując niemalże identyczne produkty, jeżeli chodzi o ich jakość techniczną, w tych samych branżach i po cichu ściśle ze sobą kooperując, bo te gospodarki są ściśle powiązane w sensie wymiany materiałowej, przemysłowej, tych łańcuchów zaopatrzenia, Samsung ściśle współpracuje z Japończykami i vice versa. Jak to jest możliwe? No, nie jest możliwe. Japończycy nienawidzą Koreańczyków i vice versa, szczerze, ale znakomicie ze sobą współpracują na polu gospodarczym i prosperują w tym samym modelu, bo konkurują na tych samych rynkach zewnętrznych. To jest bardzo intrygujące. Jak to możliwe? Obydwie gospodarki eksportowe, No możliwe jest, mają podobny profil, Podobny sposób zarządzania, zarządzania dużym biznesem. Tutaj mamy tam mamy Keiretsu. To, to jest dokładnie ten sam model, jak się dobrze przyjrzeć. To jest taki e, kapitalizm kolesiów z jednego klubu biznesowego, gdzie te rady nadzorcze i te zarządy się wzajemnie przenikają. Kilka dużych grup kapitałowych tak naprawdę kontroluje ponad połowę całego przemysłu w obydwu krajach. No, ten sam model no proszę, no dziwne, prawda? No ale jak się spojrzy z bardzo daleka, kiedy oba kraje mają tego samego opiekuna w tym samym modelu dolarowym światowym, tego petrodolara światowego, to staje się to logiczne nawet. No bo po co tutaj tworzyć różne modele, kiedy ten działa? No, kiedy ten działa, no to tutaj mamy rewolucję, tutaj się pozmieniało w Korei, no to stosujemy ten sam model, wprowadzamy, prawda, i tu pan generał Park go implementuje i po 20 latach okazuje się, że to jest kolejny sukces w Azji Wschodniej. No tak, <grych> zadziałał w, <grych> w Japonii i zadziałał w Korei. Dlaczego miałby nie zadziałać, skoro są to bliźniacze społeczeństwa? No, więc... E... Jakby patrząc z oddali, tutaj wielkich zaskoczeń nie ma, ale jest zagadka, jak to się skończy, no bo tu na tym, tym terytorium rozpychają się potężne Chiny, które na swoją modłę już komunistyczną przeprowadziły przez kilkadziesiąt ostatnich trzydzieści lat ten sam model, Oczywiście jak wszystko, bo to komunizm też jest z, z, z chińską dominantą, jak przywódcy Chin zawsze podkreślali, poczynając od założyciela tego państwa, że tak, komunizm światowy, tak, ale wedle chińskiego wzorca. Bo to troszeczkę jest to inny komunizm od komunizmu moskiewskiego. No więc no, ten, ta, to, to, ta osobliwość pozostała. Do dzisiaj, no i doszło do tego punktu, że no to nie wiadomo co będzie dalej z tymi Chinami, bo one się rozpychają, rozpychają i w swoim otoczeniu już nie tolerują tak naprawdę tych modeli rywalizujących nie chcą mieć z tym otoczeniu, szczególnie w takim kraju jak Korea Północna, no bo tutaj no, no, no, to, ten wrzut podzielony na dwie części, jeden model tu, drugi tam, nie wiadomo co, to ani przypiął, ani przyłatał. No, trzeba by to jakoś rozwiązać, nie, no to karty zostały rzucone na stół i trwa licytacja. No tak, tak, tylko, że teraz nasza Korea Podobnie jak Tajwan, od pewnego czasu są w pewien sposób no, nieformalną kartą przetargową. Oczywiście tutaj jakiekolwiek układy dotyczące obydwu tych terenów musiałyby być zawarte w sposób, myślę, absolutnie tajny, w absolutnie niejawny i należałoby je implementować właśnie w sposób, no dla przykładu, taki jak Hongkong w jaki sposób Hong Kong wrócił dla przykładu do mainlandu, czyli do Chin. Ponieważ gdyby zrobiono to w sposób bezczelnie jawny, czyli na zasadzie Wasza Korea, nasz Tajwan, no to cały układ sojuszów amerykańskich po prostu runąłby jak ten domek z kart. Tak? Natomiast następny teraz jest pytanie, oczywiście, czy w zaistniałej aktualnej sytuacji czy może dojść do takiej wymiany. Ponieważ tak, od paru dobrych lat mamy do czynienia rzeczywiście z rozmowami, z pojawiającymi się rozmowami na temat zjednoczenia obydwu Korei. Przyznam szczerze, że kiedy usłyszałem pierwszy raz o tej idei, to trochę się zaśmiałem i wydawała mi się ona geopolityczną mrzonką. Natomiast później zacząłem się zagłębiać w temat. No i Okazuje się, że to nie jest, może być nie aż tak odległa przyszłość. W kontekście powiedzmy oddolnym, w kontekście z punktu widzenia Pyongyangu i Seulu jest oczywiście w tej sytuacji bardzo wiele rzeczy do nadrobienia pomiędzy obydwoma krajami. Ponieważ tak, jeżeli mamy system jednopartyjny w drugim, a wielopartyjny w drugim, w jaki sposób te systemy będą ze sobą współgrać? Czy komuniści raz zdobytą władzę zdecydują się w jakikolwiek sposób oddać? Następnie chodzi o percepcję, ponieważ mieszkańcy Korei Południowej postrzegają w dużej części swoich północno-koreańskich pobratymców jako tych biedniejszych i tych gorszych przede wszystkim dochodzi do tego również szok kulturowy dla, obydwoj, dla obydwu nacji ponieważ Koreańczycy południowi tak naprawdę nie zdają sobie nawet może do końca sprawy jak wygląda to wszystko całe życie na północy natomiast północni którzy uciekają i którym udało się na przykład zamieszkać w Korei Południowej czy w jakimkolwiek, na jakimkolwiek obszarze wolnego świata ich otaczającego doznają po prostu gigantycznego szoku kulturowego który kończy się często obligatoryjną pomocą psychologiczną, ponieważ uświadamiają sobie po prostu skalę tego, co doznali w Korei Północnej. Jak wygląda tam życie, jak wygląda ten świat. Jest bardzo fajny przykład i można to tak naprawdę wygooglować. To jest a propos postrzegania na przykład kulturowego, jest to krótki filmik z jednego z koncertów gwiazd K-popu, których nazwy nie pomnę, czyli koreańskiego popu, które przyjechały w ramach tej odwilży, tego detente pomiędzy stolicami do Korei Północnej. No i dziewczyny na scenie, wiadomo jak, jak, jak to girls band, śpiewa z playbacku troszeczkę, tańczy, odziany skąpo, po czym kamera robi najazd na twarze, yy, nazwijmy to fanów z Korei Północnej. Marsowe miny, spojrzenia na zasadzie, co tu się dzieje. Nie daj Boże się uśmiechnąć, bo jeszcze yy, zobaczy to nie ten, co potrzeba i zostanie to wykorzystane przeciwko mnie. Więc mówimy po prostu o tego typu sytuacjach. tak? Następnie no i w wypadku zjednoczenia Korei, no to nie ukrywajmy, że ta Korea Północna wymagałaby gigantycznych inwestycji po prostu w każdy możliwy sektor. W sektor rolniczy, w sektor przemysłowy. No z jednej strony byłby to, byłaby to dziura bez dna pod względem finansowym. Z drugiej strony te różnice pomiędzy PKB... Spowodowałyby, bardzo możliwe, że bardzo wielu przedsiębiorców południowo-koreańskich przeniosłoby część swojej produkcji zaraz do północy. Zaraz na północ, tak? Już, do, już do, do tego samego kraju, ale do tej tańszej w utrzymaniu północy, gdzie na przykład robotnikom można zapłacić w Pjongjangu, no, o 3 czwarte mniej niż w Seulu. I oni będą szczęśliwi, że im się w ogóle płaci takie pieniądze. Więc y, pod względem oddolnym, pod względem właśnie z punktu widzenia Pyongyangu i Seulu jest bardzo wiele problemów do przeskoczenia. Natomiast z punktu widzenia właśnie tych y, mocarstw ciągnących za sznurki, czyli Waszyngtonu i Pekinu, y, może Korea Północna dla Pekinu jest bardziej takim pionkiem, ale ważnym pionem na tej, na tej szachownicy. Y, niż, ale dla Amerykanów Korea Południowa wydaje się jednak o wiele ważniejsza. No, mowa tutaj tak naprawdę o łańcuchach, o łańcuchach buforowych obydwu krajów, tak? ponieważ Amerykanie na Pacyfiku mają Japonię, mają Tajwan, mają Koreę Południową. No, jest rozgrywka trochę o Filipiny, ale dalej mamy kraje... Anzek, czyli Australię, Nowe Zelandię więc ten pas, ten, można powiedzieć, że praktycznie cały ten wyspiarski azjatycki pas yy, pacyficzny, on jest po stronie amerykańskiej z kolei Chińczycy no mają z jednej strony bufor przed Amerykanami w postaci właśnie Korei Północnej ale zdobycie tej właśnie tej niepokornej prowincji Tajwanu nie dość, że byłoby gigantycznym sukcesem propagand propagandowym, byłoby jednocześnie kolejnym i chyba już ostatnim krokiem do tej unifikacji podzielonego narodu, bo ten wątek przejawia się w Chinach praktycznie cały czas i od czasu do czasu wyciąga się właśnie te zaszłości kolonialne, ale byłoby też otwarciem dla Chińczyków bardzo szerokiej bramy na Pacyfik czego Amerykanie z kolei, na co z kolei Amerykanie nie mogą pozwolić. Więc na tej szachownicy mamy dwa piony, które stoją w bardzo strategicznym miejscu i które teoretycznie obydwa są, są, są, są figurami bitymi, ale ich zbicie może spowodować totalne odwrócenie sytuacji na szachownicy. Z Koreą Północną jest taki problem, że ona świadomie eskaluje zagrożenie z tymi swoimi próbami rakietowymi, tam jądrowymi i tak dalej, które nie mają dużego znaczenia ani nawet taktycznego, ale służą w propagandzie pokazaniu swojej siły, niezależności i projekcji zagrożenia potencjalnego, że jak tylko coś się nie uda, to my zaraz zbombardujemy Tokio albo Seul. Obydwie stolice, jakby było nieładnie. I właśnie o to chodzi, że ten wariat z Pyongyangu nie jest wcale takim wariatem. On po prostu licytuje, bardzo ostro, w uzgodnieniu z Pekinem. Po co i dlaczego? No właśnie w tym rozdaniu. Bo wrzut pod tytułem Korea Północna znakomicie się nadaje do podważenia wiarygodności dalekich Stanów Zjednoczonych jako opiekuna strategicznego i strażnika porządku w regionie. Skoro taki niepokorny jeden Kim Jong-un potrafi tutaj namieszać i robić co mu się podoba, no to Stany są absolutnie niewiarygodne. I ten jeden przywódca może zbombardować Tokio i my możemy na to patrzeć z daleka, z pobłażaniem a to nas nie interesuje, bo to daleko ale zupełnie inny nastrój panuje w Tokio bo oni żyją pod tym zagrożeniem to już jest absolutnie realne że któregoś dnia spadnie rakieta i będzie powtórka z Fuku... nie z Fukushimy <śmiech> ostatnio testowanej ale z Nagasaki proszę bardzo spadła bomba i mamy powtórkę oni tego nie są w stanie sobie wyobrażać i to, jest, to, to to wspomnienie ich paraliżuje no i oczywiście prowokuje do działań i to o to chodzi dyplomacja japońska bardzo mocno naciska na Waszyngton aby coś z tym wrzodem zrobił w końcu usunął tego śmierdziela i ustatkował tę sytuację nie może być tak, że my będziemy tutaj jako wierny sojusznik żyli w ciągłym strachu no czy to nie jest logiczne? No jest logiczne. Ktoś prowadzi negocjacje, wypuszcza ten smród na świat. No kto to taki? No, chyba nie trzeba zbytniej inteligencji, żeby odgadnąć, że to robi Pekin. Popycha, pozwala młodemu przywódcy Korei Północnej na te kroki i nawet go do nich zachęca. Wiele wskazuje na to, że jego obecna choroba po prostu została wywołana tymi e, zbyt już agresywnymi e, protestami i działaniami no i został powstrzymany w sposób jaki, no biologiczny, jakąś tam jedną z wielu dziesiątek metod zdalnej ingerencji biologicznej i zawału na przykład zdalnego, który, jak wiadomo, z różnych oficjalnych już źródeł. Można wywołać przy użyciu e, narzędzi typu broń mikrofalowa. Zawar można zdalnie wywołać na zamówienie. Ja nie mówię, że to się stało. Mówię tylko, że przywódca Korei Północnej tak mocno już się zatańcował w tych negocjacjach z Amerykanami, gdzie on już był przy stole rokowań, już kolejna runda jest umówiona i nagle ją zerwał. Minął miesiąc, dwa i nagle zachorował. To oczywiście nie znaczy, że Trump takie zlecenie komuś dał do wykonania. Jestem daleki od takich sugestii. Ja tylko mówię o wnioskach logicznych że jak ludzie są zbyt agresywni, to napotyka ich po drodze jakieś nieszczęście. To wiemy, to, takie, to się karma nazywa. nie? No, Karma spotkała przywódcę Korei Północnego i zobaczymy, co z tego wyniknie, a wiadomo z ogólnego obrazu, że jest to większy element dyskusji wielostronnej co do porządku w Azji Wschodniej. I to dotyczy... Korei Południowej dotyczy Japonii, głównych sojuszników Stanów Zjednoczonych w regionie. A kartą przetargową jest gnijący w pod tytułem militarnej Korei Północnej, gotowej w każdej chwili rozpętać kolejną wojnę. Proste? No, raczej tak. No jest to, jest to na pewno jakaś teoria, tak? Ale podobnie jak wszystko co wiemy o aktualnym stanie Kim Dzonguna, no to tylko teoria, tak? Teoretycznie, teoretycznie to może być tak, że on jest całkowicie zdrowy. A wszystko co wiemy o powiedzmy o tych plotkach właśnie, o jego stanie zdrowia, o operacji, o szybkim wezwaniu lekarzy chińskich na przykład zostało Ukartowane przez obydwie strony. No ale załóżmy na chwilkę, tylko załóżmy na chwilkę teraz roboczo, że no, Kim Jong-un wejdzie do Panteonu Świętych Komunistycznych, albo już w nim jest. Co z tą pierwszą siostrą, czyli Kim Jo Kim jong Ponieważ owszem, jest ona pierwszą siostrą. Kim co prawda ma jeszcze dwóch braci, to jest Kim pyong il oraz Kim Jong-chol. Z tym, że Kim Jong-chol, jeśli dobrze pamiętam, został zamordowany kilka lat temu. Natomiast Kim Pyong il nie ma y, inklinacji oraz y, zainteresowania polityką. W związku z czym no, na, na jedynego takiego naturalnego przywódcę, następcę właśnie wyrasta nam siostra, która jest w strukturach partyjnych, jest zaang była zaangażowana m.in. w organizację tutaj, spotkania z prezydentem Trumpem była zaangażowana w tutaj rozmowy północno- i południowo-koreańskie. Natomiast jest również tutaj teza, jest również pewna tutaj teza wysnuta przez globalną grę mówiąca, że w Korei Północnej i przyznam szczerze, jest to interesujące że w kolei północnej mamy do czynienia oczywiście z bardzo, bardzo paternalistycznym podejściem, w którym rola kobiety w polityce i w życiu jest jednak traktowana nierównomiernie, niewspółmiernie do roli męskiej. Więc teraz pytanie, czy władza byłaby w stanie, czy władza wojskowa byłaby w stanie udźwignąć w taką silną rolę kobiecą oraz yy, oraz rządy kobiece. Yy, myślę, że tak i jestem święcie przekonany, że Kim Jong Dong sięgnęłaby w tej sytuacji po sprawdzone przez swojego dziadka, przez swojego ojca, przez swojego brata yy, rozwiązanie, jakim byłaby po prostu wielka, wielka czystka i zastąpienie niepokornych lojalnymi Czyli tęczowymi. Tęczowymi? Bo to są naturalni sojusznicy feminizmu światowego. I tutaj to nie ma żadnego żartu z tym, bo oni tam działają cały czas, jak, jak wszędzie. <ścoughs> I wpisują się w trendy światowe. To byłby całkowicie nowy nurt e, rewolucyjny, tęczowy. W Korei Północnej nie przewidywany przez nikogo. No, ale to, to, to, to, to tak teoretyzujemy, tak? Teoretyzujemy. Bo jakoś jakoś nie wierzę, że w kraju, w którym za posiadanie, za posiadanie powiedzmy, Biblii trafia się do obozu, że w kraju ideologia, powiedzmy, LGBT mogłaby wejść. No tutaj to już mam wrażenie abstrakcji po prostu. A wręcz przeciwnie. Absolutnie nie. Ideologia, ideologia LGBT znajduje się w, w czołówce ścisłej, w awangardzie, jak to mówią klasycy. W walki klasowej E, obecnie na świecie to jest najbardziej modny ryt mar ideologii marksistowskiej. Proszę zwrócić uwagę na literaturę i na źródła. LGBT stanowi trzon rewolucji leninowskiej, marksistowskiej. Innymi metodami. No już nie w re krwawej rewolucji, ale rewolucji kulturowej. Więc dlaczegożby by? z pod tytułem Korea Północna nie miała przejść takiej metamorfozy i zaakceptować przez swoje marxistowskie kierownictwo nowego trendu światowego, no prawda, były pewne wypaczenia, no ale byśmy je przezwyciężyli, nasza młoda, dynamiczna, nowa przywódczyni łączy liczne mniejszości uciskane przez te szowinistyczne Świnie imperialistów światowych. No i mamy feministki, które rządzą, i ruch LGBT i wszystkich tęczowych uciskanych przez te świnie, strasznie. Teraz nareszcie wypuszczone na wolność. A w który nas uciska na całym świecie. Czy to nie jest spójne? No to jest spójne, logiczne, konsekwentne i w dodatku finansowane przez ONZ. No to jak z tego nie skorzystać? Ja się nie zgadzam. Ja się nie zgadzam. Moim zdaniem jeżeli dojdzie do panowania pierwszej siostry, to będziemy mieli kontynuację polityki i tylko nam beton partyjny tak naprawdę się zmieni na bardziej y, prosiostrzany. Pro, pro, pro, Między tak? być... czujesz nuty zmian pokoleniowych, historycznych. To, to się zawsze zmienia bardzo dramatycznie. To jest przełom. Jeżeli ten przełom nastąpi, to będzie zerwanie ciągłości. No gdzieś na jakimś polu ono musi nastąpić. Skoro wiemy, że ono nie nastąpi na, na polu tego establishmentu politycznego, to musi wystąpić na polu symboliki. No jakimś, jakiś przełom musi nastąpić, bo Gawieć musi w te zmiany uwierzyć. No to jakie to może być? No takie ideologiczne przełomy są najbardziej podatne, bo są zrobione z gumy i można to przedstawić jako wielką rewolucję. Nic się nie zmieni, będą rządzili ci sami Betonowi Kacykowie, ale w nowym wydaniu. No i na tym to polega. I będzie Korea Północna pod nowymi rządami i będzie ciągłość, będzie ciągłość rodowa, władze Kimów będą ci sami w Komitecie Centralnym, ale już z dodatkami tych kolorowych biedroniów. To chodzi. I cały świat przyklaśnie. Oni się nareszcie ucywilizowali. Przestali wtrącać do łagrów wszystkich tęczowych. To jest postęp. Możemy z nimi rozmawiać. Oni się, oni się stali cywilizowanymi nagle. Nie wiemy, jaki cud nastąpił. Ale to jest prawdziwy cud. W którym możemy uwierzyć. No właśnie, tak mówił Obama. Change you can believe in. No... No to uwierzmy w to, że to jest możliwe. Dobra, ja, roz, ja rozumiem, że, że, że, że w momencie, kiedy upadł mur berliński, to niektórzy politycy niemieccy nie wierzyli zupełnie w ideę zjednoczenia Niemiec, tak? Jeden z nich nawet powiedział, że, u, zjednoczenie Niemiec to za 30 lat. No, bo troszkę szybciej to potrwało. Ale w postępujący ruch feministyczny w Korei Północnej nie. Nie, nie, nie uwierzę. No właśnie, jest, no właśnie. To jest, może hit, to jest może daleka pieśń, dalekiej przyszłości. To się może stać, ale to się na pewno nie stanie za zorra kadencji, ani za mojej kadencji. Ale rewolucja właśnie na tym polega. To jest przełamywanie tabu i zrobienie z tego wielkiego halo. Że o, jaka to wielka rewolucja, wszystko, żeśmy pozmieniali, a tak naprawdę nic się nie zmieniło. O co chodzi? No chodzi o zachowanie stabilności. Mówię o pozornej rewolucji w świecie idei, no bo to, że tęczowi mogą zawierać małżeństwa, czy spotykać się bez sankcji policyjnych, no to jest żadna zmiana, bo to w szerokim planie gospodarczym, politycznym nic nie zmienia, że ich nikt nie prześladuje, bo to zawsze był margines. No ale to ma wielkie znaczenie propagandowe, bo zobaczcie, wszystko się zmieniło, już prawda, no, ta sama rodzina rządzi, ale zobaczcie jacy oni są demokratyczni teraz, otworzyli gospodarkę, nowe firmy się pozakładały, Korea Południowa inwestuje miliardy, a na dowód tego mamy nową konstytucję demokratyczną i wolności wyznań, no i kolorowi mogą zawierać małżeństwa i w ogóle jest wspaniale, mamy totalny odlot, jest dokładnie tak samo jak w Seulu. No to jak w to nie uwierzyć? No, no to zmiana epok. A rządzi ta sama rodzina. I właśnie o to chodzi. Ich głównym celem jest co? No przecież nie ideologia czerwonych sztandarów i że tu powiewają im, zachowamy jedność polityczną i nigdy Pedroniów nie wpuścimy na salon. Przecież to nie o to im chodzi. Oni chcą zachować władzę, wpływy i pieniądze. No to zachowają dzięki tym ruchom pozornym. I się przemienią, przefarbują na różowych, prawda? Tak jak u nas była transformacja i czerwoni się zrobili różowi, i były wielkie interesy, wielkie miliardowe biznesy, tak? No i wszystko przebiegło tak, miało. Się, I wszystko jest na nowych torach, prawda? I ci sami ludzie. No bo w trakcie, w trakcie mówienia zacząłem sobie uświadamiać, o jakiego rodzaju transformację chodzi ale ta transformacja nadal może być ideologiczna nie w tym kontekście, w którym omawiamy, tylko tam jest cała seria po prostu wszelkiej maści różnych innych motywów, które można zmienić. Nieprze no, no no. Nieprzekraczaną granicą dla opiekunów regionu, czyli głównie Stanów Zjednoczonych, ale ta karta jest stawiana na poważnie przez Japonię, jest to, że dżumy pod tytułem Korea Północna nie można tej puszki Pandory otworzyć. Nie ma, bo ten skansen to jest, to, to jest licząca się gospodarka, ona ma poważny potencjał militarny, gospodarczy. Jeżeli coś się tam stanie, wybuchnie, będą miliony uchodźców, którzy zaleją Chiny Cały subkontynent to jest niedopuszczalne. Na taką destabilizację nie można pozwolić, bo oni mają broni atomową i jak przyjdzie co do czego, to zbombardują Tokio. Nie możemy tak zrobić. Nie ma na to pozwolenia. Sojusz Amerykanie mają to gdzieś, ale Japończycy, a zwłaszcza Seul na to nie zezwoli, bo oni nie chcą się budzić co rano w lęku, że, że ktoś ich zbombarduje, tak? No właśnie, więc musi być zrobione elegancko polubownie. I to jest jedyny sposób wyjścia z tej sytuacji. Rozmontować komunę, rozmontować ten łager koncentracyjny w sposób wiarygodny. No jak? No to zrobić powtórkę z upadku muru berlińskiego. Na modłę azjatycką oczywiście. No ale to znowu, to znowu mówimy, to znowu, to znowu przed nami staje. To, o czym wspominałem, czyli yy, wiele, wiele lat inwestowania po prostu środków, pieniędzy i tym podobne w dziurę bez dna. No rzeczywiście, dobra, taki, taki układ, taki układ, tego typu zmiana, tego typu zmiana na punkcie ideologicznym yy, byłaby rzeczywiście krokiem do przyspieszenia yy, zjednoczenia obydwu Korei. Ale pytanie, czy świat w aktualnej sytuacji, napięć, czy świat jest na to gotowy? I pod pod, pod, pod czyją banderą ta Zjednoczona Korea miałaby być? E, czy byłaby neutralna? Czy byłaby no, na pewno nie po stronie chińskiej? Ameryka, Amer, po stronie amerykańskiej no może by i by chciała, ale Chińczycy na to nie pozwolą, ze względu na bezpośrednią bliskość. Więc mm. taka Korea musiałaby się stać czymś na kształt Szwajcarii. No a to z kolei byłoby już za dobrze. <głos> <głos> Bo im się w głowach by poprzewracało. No i na tym polega główny problem tego całego wista. E, no że on jest piękny, wszystko pięknie, no ale, ale za mało tutaj jest konfitur. Aha. Dobrze, to podsumowanie. Yy, jednym słowem. Czy no, kochani przywódca żyje czy nie żyje? Żyje. Żyje. E, pytanie numer dwa. Czy wierzymy, że w ciągu najbliższej dekady dojdzie do unifikacji obydwu krajów? Jest to możliwe. Nie mówię, że prawdopodobne. Jest możliwe, niewykluczone. Przy dużej dozie dobrej woli i ustawstwie ze strony Pekinu, który agresywnie rozgrywa tę kartę, tak jakby bardzo im na tym zależało, no, w związku z tym przyspiesza kulminację i rozstrzygnięcie tego problemu. Czyli ten horyzont jakby staje się bliższy, bo gdyby nie było tego przynaglania, to ten rzut nadal by sobie tam istniał jako ten, ten, jako to potencjalne pole starcia, prawda? Ale Chińczycy chcą to rozstrzygnąć, bo mają do rozegrania Tajwan i chcą to wreszcie załatwić. No. No, to rozpoczęła się licytacja. 10 lat to jest akurat ten okres, gdzie powinno się to zamknąć. Ale no to zależy że tak naprawdę od ich dobrej woli i skłonności do ustępstw, bo no to do tanga trzeba dwojga. No nie da się tego zrobić jednostronnie. A moim zdaniem nie w tej dekadzie. Z powodu, z powodu sytuacji ogólnej, światowej, w której następują coraz to bardziej, coraz to bardziej, większe, coraz to ostrzejsze napięcia pomiędzy obydwiema stronami, Ameryki i Chin, w których obydwie strony zaczynają rzucać wobec siebie oskarżenia, które na razie nie mają poparcia, czyli to wyście zatajali koronawirusa, a to wyście koronawirusa na nas zesłali, e... I mam wrażenie, że wprost przeciwnie, zamiast detente w Korei, w, w Korei będziemy mieli status quo, jeśli nie nawet trochę eskalowanie sytuacji. Nie mówię definitywnie, że Korea pozostanie podzielona na wieki, ponieważ również uważam, że w pewnej perspektywie czasowej na pewno dojdzie w końcu do tego zjednoczenia, ale wątpię, że odbędzie się to w tej dekadzie. Oczywiście zależy też, jak rozumiemy zjednoczenie. Jeżeli, jeżeli, jeżeli mamy na myśli powiedzmy wspólne deklaracje i tym podobne, podpisywanie tylko papierków, no to, to pierwszy krok już mamy za sobą. Jeżeli mówimy natomiast o jakiejś swobodzie ruchu pomiędzy Koreą Północną i Południową, o demilitaryzacji granicy, no to tutaj. No, pominę to milczeniem. No, doszło właśnie do tych gestów i na tych gestach trafiliśmy na rafy, bo obie strony weszły w techniczne fakty no i się zaczęły przewracać, bo to są rafy jakby nie do pokonania, że tu musi być zdecydowana wola i podjęcie decyzji na wyższym szczeblu. No i no tutaj w związku z tym właśnie napięciem na dole bo Seul, przypomnę, prezydent Munzein jest szczerym zwolennikiem od samego początku. On w kampanii wyborczej to podkreślał, dzięki temu te wybory wygrał, wyrzucił z siodła poprzednią prezydent Park notabene, więc nieprzypadkowa zbieżność nazwisk. E, i, i, I co? No i no, te rafy trzeba jakoś pokonać. No i mamy po obu stronach tej linii demarkacyjnej 38 równoleżnika napięcia różnego rodzaju oczywiście, bo są różne struktury polityczne, prące w kierunku, no, no rozstrzygnijmy to, roz... zróbmy ten krok, no bo ta strefa została zdemilita... zdemilitaryzowana ostatnio. I te uroczyste podpisane kontrakty między. Kim Jong-unem i Trumpem są obowiązujące. To jest, to jest wielkie przełom, to nie jest tak, że, to, że kilkadziesiąt lat tam były zasieki na kilkadziesiąt kilometrów i, i nie można się ruszyć palcem bez ostrzeliwania z broni automatycznej a teraz to jest strefa zdemilitaryzowana i tam nic nie strzela to, to jest zmiana epokowa to było coś niewyobrażalnego wcześniej że coś takiego to, to oni mogli coś takiego zrobić? no zrobili więc te gesty otwartości, dobrej woli i współpracy ich jest cała masa i widać społeczną wolę, przyzwolenie i pragnienie tego zjednoczenia to jest szczere oni tego chcą oni to, mimo ciężarów, które z tym są związane, oni tego pragną. Oni za tym głosują, bo to jest jeden naród, jeden język, jedno państwo. To jest jedna kultura. No ale trzeba przeskoczyć tę rafę. No i dlatego ciśnienie jest po obu stronach. To nie jest tylko w Pyongyangu, że oni tam jakieś rakiety wystrzeliwują i robią wielkie potesty, ciśnienie w Tokio w Waszyngtonie, prawda, że korespondenci piszą depesze o, nowa rakieta, nowe zdolności o, będą nas ostrzeliwać teraz to samo się dzieje w Seulu, tylko no, to my tego nie zauważamy, bo to demokracja to wolność, to różne tam fakty i mity o tym piszą i tak dalej ale to się dzieje więc ciśnienie jest po obu stronach czy to doprowadzi w tym horyzoncie 10 lat krótkim no Oczywiście tego nie wiemy, ale szanse na to stały się realne, a dotychczas było to absolutnie niewyobrażalne. Więc to jest pewna zmiana gatunkowa, dla mnie przynajmniej. I tak to myślę, że czas na nas skończyć. Wyczerpaliśmy na dzisiaj wątek Korei, jednego narodu podzielonego pomiędzy dwa kraje, który tak naprawdę i oddolnie, i ideologicznie pragnie na powrót być zjednoczony. Jest to tak naprawdę jeden z ostatnich murów, który pozostał po zimnej wojnie. No i zobaczymy oczywiście, co dzieje się z najukochańszym przywódcą. tak? To będziemy śledzić na bieżąco. A na dzisiaj myślę, to już koniec. Dziękujemy serdecznie i słyszymy się za tydzień. Dziękujemy i kłaniamy się.